Słuchacie Wiki Radia. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Piotra Hałasiewicza, które odbyło się podczas konferencji o przyszłości prawa autorskiego KOPY CAMP, zorganizowanej 26 listopada 2012 roku przez Fundację Nowoczesna Polska. Piotr Hałasiewicz jest członkiem zarządu operatora serwisu chomikuj.pl, menadżerem projektów internetowych oraz rzecznikiem prasowym chomikuj.pl. Tu Wikiradio. Słuchacie Radio. Powiem kilka słów na temat refleksji, jakie nasuwają się nam, gdy obserwujemy. To pole bitwy e, obejmujące kwestie na styku internetu, geeków, kultury, pieniędzy. Pole bitwy, na którym Chomiku.i.pl znalazł się jako serwis, podobny do tysięcy innych w swojej funkcjonalności, a znalazł się w samym środku tego pola bitwy ze względu na skalę, którą osiągnął. 6 milionów użytkowników każdego miesiąca, to po prostu trudno nas nie zauważyć. E, jakie są to więc refleksje? Przede wszystkim, uwaga, jest zgłaca język. Jakiś czas temu byłem z, ze znajomymi na koncercie. muzyki klasmerskiej, ale w filharmonii, więc żadna garażowa impreza. Bardzo poważny, bardzo dobry zresztą koncert. Na jego koniec lider zespołu zachęcił widzów do poszukania w internecie teledysku promującego najnowsze opłaty zespołu. Po koncercie podeszła do mnie koleżanka, która tam ze mną była, pracownik naukowy uczelni technicznej i zapytałam, słuchaj, ale to, co na koniec mówił lider ze to chyba, to chyba nie do końca legalne. Ja mówię, jak to? No, rzucanie muzyki do internetu chyba jest nielegalne, prawda? To jest przykład, który pokazuje, do czego dopuściliśmy, pozwalając bezrefleksyjnie na zaczarowanie języka, którym posługujemy się, rozmawiając o poprawie autorskim w kontekście internetu. Wzięliśmy szereg pojęć, które są pojęciami czysto technicznymi, pliki, P2P, torrent, i nadaliśmy im niepostrzeżenie jakieś znaczenia kojarzące się przynajmniej z czymś podejrzanym, jeśli nie, od razu nielegalnym. Tymczasem, jeśli umieścimy te same pojęcia w innym kontekście, okaże się, że jest to po prostu kolejny etap w długim łańcuchu pewnego postępu technologicznego. Postępu technologicznego w zakresie dystrybucji treści, w zakresie komunikacji między ludźmi, w zakresie także kopiowania tych treści, które to kopiowanie jest niezbędne tego, żeby, żeby z kultury i treści, yy, i treści kultury móc korzystać. Jakby zaczęło się gdzieś dawno, dawno temu, tutaj tego prawie nie widać, od przekazywanych ustnej opowieści, przeszliśmy przez rysunki, wiele, wiele lat później pojawił się VHS, który również w pewnym momencie był na celowniku jako główny w grup kultury i w praw autorskich, a teraz przyszedł internet. Nie zmieniła się idea, nie zmieniła się zasada działania i konsumpcji kultury, Pojawiło się po prostu kolejne narzędzie, co prawda efektywniejsze od poprzednich, a na tym polega postęp. Mamy coraz sprawniejsze narzędzia do dystrybucji treści i dystrybucji kultury i tylko tym jest internet. Nie jest tutaj żadnym nowym, co do zasady, zjawiskiem. A tymczasem ta kultura, jak już tutaj to podkreślano, to zawsze jest zjawisko, zawsze jest zjawisko społeczne, zawsze jest to zjawisko, w którym w konsumpcji tej kultury zawsze jest wpisane uczestnictwo w jakiejś społeczności, dzielenie się z kim, przeżywanie tego wspólnie. Nawet ta książka, którą tutaj zilustrowałem, kojarzy się nam tak trochę z takim indywidualnym doświadczeniem, siedzeniem pod kucykiem, z kierbatką, ale jaka jest wartość tej książki, jeśli i nie pożyczymy najbliższym? Oni też jej nie przeczytają i nie zaczniemy, nie zaczniemy o niej dyskutować. Kultura, nawet w tych pozornie indywidualnych formach, to zawsze jest, zawsze jest jakieś, jakieś dzielenie się. Zmieniają się tylko narzędzia i formy, w których to, to dzielenie się i wymiana przebiega. Kiedyś chodziliśmy na prywatki, teraz jesteśmy w internecie. Zresztą ten internet to, e, to znów kolejne, kolejne pojęcie, które samo w sobie należy, należy odczarować. Jeszcze z kolejne ma taką skłonność do właśnie pozostawania powyżej tej linii, do jakby dzielenia życia od internetu, czy coś w prawdziwym życiu, coś w internecie. Ale już osoby parę lat wątrzy ode mnie, w no, ogóle nie rozumiem tego podziału, jak to życie internet. Internet jest jak powietrze, jest po prostu częścią życia. A jeśli w tym życiu mamy konsumować kulturę, jeśli w tym życiu mamy być właśnie aktywnymi konsumentami czy twórcami kultury, to będziemy to robili w internecie. Czy tego chcemy, czy nie? Gdzie w, gdzie w tym wszystkim prawa autorskie? Tutaj znów myślę, trzeba sobie... Jakby, Pewne nieporozumienie mam wrażenie w, w tym dyskursie dotyczącym e, internetu i kultury wynika z tego, że nie mówimy sobie pewnych rzeczy wprost. To znaczy część, e, część osób dyskutujących e, mówi o kulturze w kontekście takim bardzo społecznym, w kontekście wolności twórcy, w kontekście jakiejś właśnie swobody wyrażania się i woli wyrażenia się bez, e, bez jakich, jakichś ograniczeń prawnych, a część, e, mam wrażenie, że tutaj bardzo wiele was na sali. Mówi o przemyśle, który po prostu chce zarobić, czyli prawo zazwyczaj, taka ogólna refleksja, wkracza wtedy, kiedy pojawiają się jakieś pieniądze i trzeba, trzeba jakby uregulować zasady zarabiania tych pieniędzy, to jest nic złego, tak? to powinniśmy sobie uświadomić, że kiedy dyskutujemy na temat problemów, które teraz się pojawiły w kontekście praw autorskich i internetu, to przede wszystkim rozmawiamy o modelach biznesowych i o tym, że ktoś chce w jakiś sposób zarobić. A robią prawa jest dać mu zarobić uczciwie, w taki sposób, żeby nie naruszyć innych, e, innych interesów e, społecznych. I teraz w tym miejscu pojawia się często taki, taki sztuczny podział, gdzie twierdzimy, że właśnie ta część przemysłu, która chce zarabiać na prawie autorskim, będzie dążyła i w jej interesie jest to, żeby to prawo autorskie zaostrzać, a ta druga strona barykady będzie dążyła do tego, żeby to prawa autorskie, no, autorskie rozluźniać i że jest to jakiś taki nieusuwalny konflikt. wrażenie, że jest wręcz przeciwny. To jest mapa internetu, pokazuje jego, jego potęgę, jego zasięg, jego potencjał, to, że dzięki internetowi możemy dostrzec, dotrzeć z czymś, co chcemy komuś sprzedać w najdalszy zakątek świata, bez potężnych inwestycji w jakąś infrastrukturę czy w marketing. Taka jest po prostu siła tego internetu, że, że daje każdemu możliwość dodawcia do każdego, w związku z tym na poziomie właśnie sprzedaży tej kultury, daje możliwość sprzedania w zasadzie każdego najbardziej niszowego produktu w każdym czasie, bo zawsze gdzieś znajduje się chętnie. Czyli potencjał do monetyzacji tej kultury jest olbrzymi. Trzeba tylko pogodzić się z pewnymi markowaniami, jakie z tym nowym kanałem dystrybucji się łączą. Przypomnę tu jeszcze raz ten, ten powód kolejnych technologii. Każda z nich jest doskonalsze, jeśli chodzi o właśnie zdolność kopiowania, o, o masowy zasięg, czy przemysł, który żyje z kultury, w tym czasie stawał się coraz biedniejszy, czy coraz mniej ludzi zarabiało na kulturze. Nie, to przeciwnie. I teraz mamy dokładnie ten sam proces. Internet jako narzędzie daje możliwości większego, znaczy lepszego zarabiania na kulturze, daje możliwości zarabiania w tej kulturze większym grupom osób i zarabiania większych pieniędzy w sumie. Trzeba tylko pogodzić się ze szczególnymi właściwościami tego metru. Spójrzmy tutaj na doświadczenia tradycyjnego biznesu, który właśnie sprzedaje przedmioty. Nie sprzedaje kulturę, a sprzedaje przedmioty. Jeszcze parę lat temu chodziliśmy do sklepu, gdzie była barierka, pani nam podawała to, co sobie zażyczyliśmy, więc jeśli byliśmy wasłuchami, to było nam czasem głupio, prosiliśmy o kolejną czekoladę w tym tygodniu. To te, te, te sklepy przeszły trochę do supermarketu, gdzie wchodzimy i sami wszystko bierzemy, sami próbujemy tych produktów. Często jesteśmy nawet zachęcani do tego, żeby na miejscu się pobawić, żeby popróbować. Co więcej, to lat Dostajemy jeszcze więcej swobody, jesteśmy zachęcani do tego, żeby sobie kupić ten produkt, a jak nam się nie spodoba, to odnieść. I dostajemy, dostajemy pieniądze z powrotem. Czyli no, raczej ten handel tradycyjny w tej kierunku nie zwiększanie kontroli, nie ograniczania swobody konsumentów, a właśnie nie zwiększanie. Co więcej, mimo że mamy tutaj do czynienia ze sprzedażą faktycznie fizycznych produktów, to lekcja, którą, którą ten przemysł już zrobił, to jest to, że tak naprawdę najlepiej sprzedawać usługi. Nie kupujemy puszki, jakiegoś jedzenia. Kupujemy poczucie, że odżywiamy się zdrowo. Może na jakiś dobry przykład. Nie kupujemy nowego komputera. Kupujemy identyfikację, usługi identyfikacji z jakąś, z, jakąś, z jakąś grupą społeczną. I to, do czego zachęcam, to trochę to Odzywanie się od egzemplarza i wzerwanie się w dyskusję o prawie autorskim od właśnie myślenia o tym jako przedmiocie. Kultura pełniona prawem autorskim na potrzeby immunyzacji monetyzacji jest zdecydowanie niższa usługa. I jako o usługach trzeba, trzeba o tej kulturze raczej myśleć i na podstawie tego e, myślenia dopiero, e, dopiero kształtować właśnie prawo autorskie regulujące, ten, e, regulujące sprzedaż tej kultur. Co chcę przekazać, to że y, interes konsumentów i sprzedawców jest tak naprawdę taki sam. Konsumenci w tym momencie są bardziej świadomi niż lata temu, w związku z tym oczekują, że będą jego traktowaniu będą otrzymywali usługi z jakości, czyli usługi, z których mogą swobodnie korzystać, tam, gdzie chcą korzystać, tak, jak chcą korzystać, usługi, na podstawie których mogą budować jakieś, jakieś dalej swoje treści, a takie podejście do prawa autorskiego właśnie rozluźnione sprawi, że ogólny obrót, i monetyzacja tych treści w warunkach sieci, w warunkach internetu będzie łatwiejsza. Nie ma to więc w naszej ocenie konfliktu w zakresie tej monetyzacji długi To Do czego zachęcam, więc podsumowując, to to, żeby dyskusję o prawie autorskim, autorskim budować na tych czterech filarach. Wyprzy na języku, który jest odczarowany, jest rzeczowy, sprzyja lepszej dyskusji, a nie przemyca jakich, jakichś ukrytych treści, po drugie, na zaufaniu do, do innych uczestników tym miliony internautów, to nie są ludzie nieuczciwi. To są ludzie, którzy chcą uczciwie płacić za usługi, które są im uczciwie oferowane. Dalej z powodem, jako narzędzie, które, które y, tak naprawdę zwiększa prywalny obrót, zwiększa szanse monetyzacji tej kultury i w końcu myślenie o kulturze raczej jako o usłudze, a nie jako o produkcie, bo to tak pozwoli nas z wielu szkodliwych, y, szkodliwych metaw.